a dzieciątko rosło i umacniało się w duchu i było na pustkowiu aż do dnia ukazania się jego przed Izraelem.